Rozdział 48. ósmy podburza Lamanitów przeciw Nefitom Moroni przygotowuje swój lud do obrony w walce o sprawy chrześcijan Znajduje radość w swobodzie i wolności I jest silny w wierze w Boga Gdy tylko Amalikiarz objął królestwo Zaczął podburzać Lamanitów przeciwko Nefitom I gdy wyznaczył ludzi, którzy mieli przemawiać do nich z wierz przeciwko Nefitom i tak podburzał ich serca przeciwko nefitom, że przy końcu XIX roku panowania sędziów, wykonawszy swe dotychczasowe zamiary, stając się królem lamanitów, chciał zapanować nad całym krajem, nad wszystkimi, zarówno nefitami, jak i lamanitami. Gdy więc osiągnął swój zamiar, znieczuliwszy serca lamanitów, zaślepiwszy ich i podburzywszy do gniewu, zebrał liczne zastępy do walki z nefitami. I mając liczną armię, zdecydował pokonać nefitów i wziąć ich w niewolę. I wyznaczył dowódców spośród Zoramitów, gdyż byli najlepiej zaznajomieni z siłami nefitów, miejscami ich obrony i najsłabszymi punktami w obronie miast, dlatego wyznaczył ich na dowódców w armii. I stało się, że zwinęli obóz i posuwali się w puszczy w kierunku Zarachemli. I podczas gdy Amalikiarz zdobywał władzę, Oszustwem i podstępem, Moroni z drugiej strony przygotowywał serca ludzi, aby byli wierni Panu, swemu Bogu. Wzmacniał armię nefitów, budując małe forty i twierdze, usypując wały ziemi wokół swych armii, budując także mury z kamieni dookoła pozycji swych armii wokół miast i wzdłuż granic. W najsłabszych twierdzach umieszczał największe wojska i tak wzmacniał obronę kraju w posiadaniu nefitów. I tak przygotowywał się do obrony ich wolności, ziemi, ich żon, dzieci i pokoju, aby mogli żyć dla Pana swego Boga i zachować to, co ich wrogowie nazywali wiarą chrześcijan. I Moroni był mężczyzną nie tylko o wielkiej sile, lecz także wielkiego rozumu. Nie znajdował przyjemności w rozlewie krwi i dusza jego radowała się swobodą i wolnością jego kraju i jego braci, bez niewoli i bez niewolnictwa Jego serce przepełniała wdzięczność do Boga za wiele przywilejów i błogosławieństw nadanych nefitom i trudził się wiele, pragnąc ich dobra i bezpieczeństwa Miał niezachwianą wiarę w Chrystusa i złożył przysięgę, że będzie bronił swego ludu, swego kraju, swej religii i swobód aż do ostatniej kropli krwi. I nauczał nefitów, by bronili się przed wrogami aż do rozlewu krwi, jeśli będzie to konieczne, aby nigdy nie byli winni pierwszej obrazy i nigdy nie podnieśli miecza, jeśli nie będzie to przeciwko wrogom dla zachowania swego życia. I wierzyli oni, że jeśli będą tak postępować, Bóg będzie im szczęścił na tej ziemi Innymi słowy, jeśli będą wierni, przestrzegając przekazań Boga, Bóg będzie się nimi opiekował na tej ziemi Ostrzeże ich, by uciekli, czy też stawili opór zależnie od niebezpieczeństwa Wierzyli, że Bóg objawi im, dokąd mają się udać, by stawić opór wrogom i że w ten sposób Pan ich ocali tak wierzył Moroni i tym się szczycił. Nie znajdował radości w rozlewie krwi, lecz w czynieniu dobra, w obronie współobywateli, w przestrzeganiu przykazań Boga i w opieraniu się niegodziwości. Zaprawdę powiadam wam, że jeśli wszyscy ludzie byliby podobni do Moroniego, moce piekielne zostałyby wstrząśnięte na wieki wieków i diabeł nigdy nie miałby władzy nad sercami ludzi. I Moroni podobny był do Amona i innych synów Mosjasza, także do Almy i jego synów, gdyż wszyscy oni byli ludźmi oddanymi Bogu. I Helaman ze swymi braćmi byli nie mniej niż Moroni pomocni Nefitom, albowiem nauczali Słowa Bożego i chrzcili dla nawrócenia wszystkich, którzy dawali posłuch ich słowom. I pod wpływem ich słów Ludzie korzyli się przed Bogiem i Pan im bardzo błogosławił. I tak przez cztery lata nie mieli wojen ani zamieszek w kraju. Ale jak powiedziałem, przy końcu XIX roku, pomimo pokoju w kraju, zostali zmuszeni do walki ze swymi braćmi Lamanitami. I jakkolwiek sami nie dążyli do wojny, ich wojny z Lamanitami nie ustawały przez wiele lat. I nie znajdowali przyjemności w rozlewie krwi Dlatego boleli nad tym, że muszą użyć broni przeciwko Lamanitom I spowodować śmierć tylu braci, którzy opuszczą ten świat I odejdą w wieczność, nie będąc przygotowani na spotkanie z Bogiem Mimo to nie mogli poddać siebie swych żon i dzieci Okrutnej barbarzyńskiej rzezi dokonywanej przez tych, którzy kiedyś byli ich braćmi lecz odstąpili od kościoła i opuścili ich, aby ich zniszczyć, połączywszy się z lamanitami. Nie mogli pozwolić, aby ich bracia radowali się rozlewem krwi nefitów, jak długo żyli jeszcze ci, którzy przestrzegali przykazań Boga, albowiem mieli obietnicę Pana, że jeśli będą przestrzegać Jego przykazań, będzie im szczęściu na tej ziemi.